Yo, yo, może być yo w kawałku? No to yo, tyka tyka tyka ta normalka Zobaczcie kurwa jestem, no i trzymam się nieźle I tak normalnie sobie też mądre coś pod pretekst na standardzie akcje, na ósmy wietrze i tam najwięcej tych desperacki sesę No i jeszcze się pokrycę po boisku Uśmiech na pysku i przywrócona powieka. Normalka, asysta, człowieka W głębi kraju teraz jakaś pura ucieka Ktoś składa dymisję zanieczyszczona rzeka Normalne rzeczy, a kopis stoi dalej na tym boisku I w gębę cieszy wokół dzieci Zabawą zajęte ze mną HSA Pierdolnięte, pierdolnięte HSA A ty kotku słuchaj Bo daje chłopak spopne teksta zanim sedno sprawa Proszę raz robótka ręczna Bo normalnie tak lubi tak jak imprezy w klubie lubię. lubię No i wszystko w tym temacie Normalną rzeczą, także akcji w stylu Kobiet, o, kobietam, to ja cię pierdolę Drogie restauracje, drogie alkohole, Wiesz, nie, na boisku stoję, zresztą już mówiłem Ostatnią normalną jest to, że jestem taki jaki zawsze byłem, jaki zawsze byłem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 to normalka, że czasem coś pieprzy, się sumie Dalej wokół opuszczumie, w głowie myśli, które tu Rycie, okólnie ryć, też się umiem W sumie, sumie. pieprze, pod pretekstem Wieprze, proste rzeczy dla prostych ludzi I Szatańskie orkie, co kusi Duża ilość naraz, to krztusi Ale co tam? Więcej! Desperacki, i sensem SW, dwa i to to litra w budelce krz, krz. do tego serce To kopie, to normalka, konopie Łamiąc prawo, wzdłuż i wrzesz Na czerwonym świetle Wiesz, kobieta też to zna, jak i całe HSA Zobacz, jakie paczki suną dwie przy drodze Obok nich przechodzę, ław, ław, kurwa podkłem się jaka siara, żadna siara Paczki na razie, nie tonę na namiętności Nie dzień, co dzień, jak co, obczajaj, no czas Na hardcora, graffiti, chłopaki bombią shitty Co przeszkadza, pieprzona władza, dzisiaj co druga Kobieta cię zdradza, sensu w tym nie ma żadnego Ale to normalka, czasem pieprzy, coś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 Dobra, nie ma co się pierdolić O dobra, to normalne Jura, strobo cis. To normalka, Ze na warach fajka Jura nie ma sensu. w kartach, nie ma też miłości Jedyny to to podgłośni Rap, ja lekko, zoski, dla PPT no. Na mieście pogłoski, raz MC Nowe demo, mądre cośki, by wyrośli Jak z wino, winorośli Skład weekendowi fela Wciąż sklepę, zasiewa rap zarnem Pracuje garnek, nie na punkty karne Konspira, to siła, flora, kadila Kto się wie się. Kurwa ekstra, z ręki w rękę, bez weksla Kasety jakością domowego keksa 1, 2, dwa leży koło Leksa To polski zachód, na widli dachu Słuchaj szef, to luzaku Normalne sebiacy, na nie zgarnę Mogę se pomajacyć, klimaciaszko, sakralne ciasko jo, inwencja w miasto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 A, ta, ta, aha. To normal Dla mnie chory dnia format, Żeby głowa była mądra Pognać po edukację Tramwaj z ranek na ostatni przystanek Normalka Ja wśród układanek Wolno stajka Poeta znalazł muzeum, mądralka Sprawdź huzdę, a Przyzwyczajony widzę to Miejsca gdzie zło się siedli Sidła osiedli Podwórek Siedlisk gdzie co drugi to obeliks siedzi Norma, Norma że deliks i dali w magnet Padnę na pysk Zdarzy się go rozpierdzielić Ambicji błysk w oku Musi pomóc się poderwać, Zmielić spokój. Od nut nigdy przerwa, no tu masz formę, no tuj kulawą treść, bi brawo za formę. Pieśń to jest coś mądre, wiesz, wiesz na. Człowieku. normalka człowieku.